Jest 14. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualność jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Będę współpracował z każdym, kogo wybiorą wolne narody, zapewnił Karol Nawrocki i prezydent pogratulował Piterowi Madżarowi zwycięstwa w wyborach na Węgrzech. Z satysfakcją przyjąłem deklarację prezydenta Korei Południowej w sprawie stałego członkostwa Polski w grupie G20, mówi premier. Donald Tusk kończy wizytę w Seulu. Trzy miesiące spędzi w areszcie podejrzany o zabójstwo 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Wrócił do domu, zostawił psa, wziął broni, wrócił na miejsce zdarzenia. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa w wyborach, powiedział prezydent reporterowi Polsat News, komentując zwycięstwo Pitera Modżara i jego partii TISA. Po 16 latach premier Viktor Orban oddaje władzę, przegrywając znacząco wybory na Węgrzech. Partia TISA zdobywa większość konstytucyjną. To suwerenny wybór narodu węgierskiego, mówi Karol Nawrocki, komentując wyborczą porażkę Wiktora Orbana. Komentarzy nie brakuje także w mediach. Wybory na Węgrzech zakończyły erę Orbana. Czytamy we włoskich dziennikach. Corriere de la Sera podkreśla, że Magiar, nieznany do niedawna działacz partyjny, sukces zawdzięcza sieci wolontariuszy wspierających lokalnych kandydatów. Jego projekt pozostaje nieco niejasny, ale koncentruje się na przywróceniu praworządności, wzmocnieniu relacji z Unią Europejską i walce z korupcją. Komentator gazety Paulo Valentino podkreśla, że zdecydowane zwycięstwo Magiara wzmacnia Europę, bo po 16 latach odchodzi człowiek Weta, szefa zwycięskiej partii określa mianem Huzara, który zerwał dach z gmachu Orbana, odsłaniając jego pęknięcia, wady i niewypowiedziane sekrety. La Stampa nakreśla, kto zasiądzie w nowym parlamencie. Trzy partie prawicowe i brak lewicy i dodaje, że premier Meloni już zapowiedziała konstruktywną współpracę. Il sole 24 ore przytacza słowa liderki włoskiej opozycji Eli Schlein, która ogłasza, że w Europie skończyły się czasy prawicy oraz komentarz wicepremiera Mateo Selwiniego: jeden wygrywa, inny przegrywa, na tym polega Kolega Demokracja. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, iż nie jesteśmy skazani na rządy autorytarne. Napisał z kolei premier Donald Tusk, gratulując zwycięstwa liderowi węgierskiej opozycji Petrowi Madżarowi. Zacieśnienie relacji wobec niepewnej sytuacji geopolitycznej zadeklarowali przywódcy Polski i Korei Południowej. Premier kończy wizytę w Korei Południowej, w której spotkał się z prezydentem, premierem i szefem parlamentu tego kraju. Wśród tematów rozmów była współpraca gospodarcza, handlowa, technologiczna i naukowa. Donald Tusk relacjonował, że była też mowa o Polsce w grupie G20 i stałym członkostwie naszego kraju wśród największych gospodarek świata. Z wielką satysfakcją przyjąłem deklarację pana prezydenta i liczę tutaj też na dobrą wolę i pełne wsparcie pana premiera, jeśli chodzi o stałe członkostwo.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 Cieśnina Ormus zamknął tym razem Stany Zjednoczone, a nie Iran. Od 16.00 czasu polskiego nie będą mogły przepłynąć przez nią żadne statki kierujące się do irańskich portów. Decyzję podjął Donald Trump po weekendowym fiasku rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie w Islamabadzie. Prezydent USA w niewybrednych słowach skomentował też wypowiedzi papieża Leona XIV. Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że papież jest słaby i fatalny w polityce zagranicznej. Czas z prezydenta Trumpa się powoli kończy, mówi dr Andrzej Szabaciuk. Na antenie polskiego Radia 24 politolog ocenił, że atak na papieża i grafika przedstawiająca Trumpa jako Jezusa pokazują instrumentalne podejście prezydenta USA do wykorzystywania religii w polityce. Ja myślę, że najbardziej boli obecnego prezydenta USA to, że takie słowa padały z ust Amerykanina. To jest takie trochę instrumentalne wykorzystywanie religii w polityce. To jest smutne, szczególnie, że to jest w okresie świąt i Papież naprawdę próbuje też pokazywać pewne elementarne kwestie moralne. To pokazuje też po części, że ten czas prezydenta Trumpa się powoli kończy se zadeklarował, że nie zamierza wdawać się w dyskusję z Donaldem Trumpem. W odpowiedzi na słowa prezydenta USA, Leon XIV zapowiedział, że dalej będzie apelował o pokój i będzie sprzeciwiać się wojnie. To są aktualności jedynki. Decyzją sądu podejrzany o zabójstwo w Bystrzycy Kłodzkiej spędzi dwa miesiące w areszcie. W piątek Borys B. miał śmiertelnie postrzelić 26-latka. Decyzja sądu nie podoba się jednak mieszkańcom Bystrzycy. I nie powinno go spotkać to, co go spotkało. Ja znam Borysa osobiście. Borys jako instruktor współpracował z naszymi strzelnicami. Młody, opanowany człowiek wywodzący się ze służb mundurowych. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Najpierw doszło do pierwszego spotkania z tą grupą, tych trzech mężczyzn. Oni tam oczywiście byli jakiś tam agresywni, pijani na pewno, ale oni się rozdzielili. Mężczyzna chce wrócił do domu, zostawił psa, wziął broni, wrócił do miejsca zdarzenia. Wtedy doszło do tego właściwego zdarzenia z użyciem broni. Borys Benie przyznał się do winy. Twierdzi, że działał w obronie własnej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Słonecznie i pogodnie, tylko pochmurnie i może przelotnie popadać na zachodzie kraju. Temperatura od 10 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, 13 nad morzem do 15 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali. JEDYNKA Polskie Radio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 diety Walerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg stila wspomagał prężenie. Wyciąg z szyszek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu, a Flofarm. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 14, bo z Anią poznaliśmy się we walentynki. Nasze dwie córeczki. 21, bo mój band nazywał się Oczko. 16. Taki numer miał szybowiec, którym latałem. 42, bo marzę o wygranej w maratonie. Mieszkałem w trzech miastach, ale zawsze pod 25.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 Czy w poniedziałek można śnić piękne sny. No to zależy od tego, ile ma się rzeczy do zrobienia w tygodniu. Wersji skróconej <śmiech> chyba. Tak? takiej. Na szczęście już 14 minut po godzinie 14, a to znaczy mniej więcej tyle, że poniedziałek powoli, powoli zmierza ku najprzyjemniejszej jego części, czyli wieczorowi. Oczywiście zapraszamy do Jedenki. Zachęcamy, żeby spędzić ten czas z Państwem. Będziemy do godziny 16. Holder Ulubione. Ale też zapewniamy Państwa, że nie zamierzamy gnać przez kolejne dni, bo w tym tygodniu to my celebrujemy. Oj, to jest bardzo szczególny tydzień szczeg tydzień setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia. Wprawdzie balonów na naszych korytarzach jeszcze nie ma i tortów. Ale to ale wszystko jest kwestią czasu. To raz, a po drugie z wielu miejsc, z wielu y, studiów, gabinetów przeróżnych y, brzmi muzyka, gra, bo różne projekty są przygotowywane, próbowane. To, co, to wszystko przed anteną. To, co mogą zobaczyć państwo na, na naszych korytarzach w ostatnich dniach, to ludzie biegający z papierami, tak, scenariuszami, odbierający ostatnie telefony od gwiazdy, potwierdzające ich wizytę. Mamy wielki harmonogram świętowania. Ruszyliśmy w Polskę. Właściwie ruszył już dzisiaj, ruszyły sygnały dnia od dworca centralnego. Jutro w Warszawie. Wierch. Och, I potem tak. jeszcze Kraków będzie i będziemy w Sopocie. Będziemy też w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To Mnóstwo w wydarzeń przed nami. Będą koncerty, wydarzenia specjalne. I co bardzo ważne, w tym tygodniu można spotkać o na naszych korytarzach wielu naszych słuchaczy, którzy w, w tych wydarzeniach również e, biorą udział. Zapraszamy do Jedynki, zachęcamy, żeby spędzić z nami ten tydzień, a już za moment ha, a. nie powiemy kto, choć pewnie już na Facebooku jest ta informacja, dlatego, że chcielibyśmy, żeby państwo, y, naszego hmm? bo bohaterkę tego Prze... popołudnia, rozpoznali po głosie. Pięknym głosie dodamy. damy. Najlepszy. To już za chwilę. Zdaję zagadką Powracam się, możecie już przejść Choć dwanaście tylko dźwięków skrywa świat Choć to tylko kilka twarzy, wszystkie Nie. To nowość od zespołu Przebiśniegi, zespołu, który powstał w Zakopanem na jednym z warsztatów pisarskich, piosenko piska, pisarskich. Postały się trzy osoby, zawiązały zespół i nagrywają piękne piosenki, śpiewając je pięknymi głosami. A skoro o pięknych głosach mowa, to pierwsze Proszę, pytanie do właśnie. naszego gościa brzmi, czy jak się ma taki głos? To więcej pieniędzy zarabia się Ach. w teatrze, w filmie, nagrywając dabingi czy śpiewając piosenki. Są o pieniądzach, no. Bo to najbardziej interesujące w dzisiejszych czasach. To może tak ja się przywitam. Dzień dobry. Yy, mówię do wszystkich naszych słuchaczy, naszych odbiorców i odbiorczyń. Yy, gdzie ja najwięcej zarabia? Musiałabym się mocno skupić. Chyba jak prowadzę teraz szkolenia, to to się chyba <śmiech> najbardziej okazało. Mówi to państwa Magdalena, Kumorek. Dzień dobry. Tarka, wokalistka, dobry. ale także trenerka rozwoju osobistego. Ten tak. temat też poruszymy. Ale najpierw chcielibyśmy m, zapytać cię o związki z Krzysztofem Komedą, bo to jest jakaś relacja, która, tak. która taka może już w taka latach. Dziesięć ponad? Z tym projektem, z którym teraz jeździmy To ciut mniej Ale ja się po raz pierwszy spotkałam Z komedą Teraz usiłuję to bardzo szybko policzyć Mniej więcej 19 lat temu To mm -hmm. jakoś tak było I wtedy poproszono mnie po raz pierwszy, żebym się z tym materiałem spotkała I co to dużo mówić Ja lubię krytykę, a autokrytyka w ogóle lubię bardzo Bardzo źle śpiewałam te piosenki <gry> Serio, koszmarnie źle. E, to też był trudny moment w moim życiu, więc z, zrzucam to na karb tamtego momentu, ale też to jest bardzo trudna muzyka tak naprawdę. Ale, że wtedy wydawało ci się, że robisz to dobrze, doskonale. Ale tak? wiadomo, tak. na tamten moment robiłam najlepiej, jak potrafiłam, ale dzisiaj obiektywnie jest jedno nagranie, które kolega, który brał ze mną udział w tym materiale, e, e, puścił mi i mówię zapłacę ile chcesz, żeby to się nie, nie. opublikowało nigdzie dalej. Ale ten materiał wrócił do mnie rzeczywiście tak około pandemicznie, już dzisiaj dokładnie nie pamiętam, czy to było tuż przy, przed pandemią, czy jakoś tak w ramach tych wolnych y, przestrzeni między tymi kolejnymi rzutami pandemii yy, i rzeczywiście mam wielką przyjemność współpracować z Tubis z Trio, z Maćkiem Tubisa, bo czasem gramy w duecie, czasem gramy z Trio, czyli wtedy w kwartecie. Yy, jest to nadal niełatwa piosenka. Ja nie jestem wokalistką jazzującą, natomiast ratuję się opierając się na tekstach Wojtka Monerskiego czy Agnieszki Osieckiej. Nie jest to, to piosenka aktorska, ale nadal no, mamy wszyscy wielką przyjemność pracować w tym. Na szczęście, w jazzie zawsze można wytłumaczyć się tym, że, że to interpretacja. E, I improwizacja tak? czasami wręcz. A poza tym y, y, panowie z zespołu tak pięknie grają, że ja z wielką radością zostawiam im przestrzeń na improwizację na instrumentach. Krzysztof Komeda to muzyka filmowa. Tak. To na przykład Niewinni Czarodzieje. Na przykład to na przykład nim wstanie dzień ze słowami Agnieszki Osieckiej. Co jeszcze znajduje się? Mówię o tych dwóch utworach, mm. bo one są te najbardziej popularne. rozpoznawalne, najbardziej mm. popularne. Zastanawiam się, co jeszcze jest w programie waszych, waszego cyklu koncertów. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać. Jest na przykład taka też wspaniała piosenka, nie bardzo popularna, chociaż uważam, że to jest jedna z piękniejszych bala do miłości, samotne wyspy serce ze słowami Wyciecha Monarskiego. Są też piosenki, do których nie było tekstów Albo były teksty na tyle słabe, że nie chcieliśmy ich wziąć I poprosili mnie panowie zespołu, żebym napisała własną wersję I pokusiłam się o taką jedną no, Więc Ballad for Bernd ma też moją wersję Bardzo się krępuję, jak to śpiewam, bo to jest bardzo intymna moja piosenka Ale z drugiej strony, jak spadać, to z jakiego konia więc Lubisz wyzwania Ja uwielbiam wyzwania, ja lubię się sprawdzać tak. Bo myślę sobie, że jeżeli dostaje się piosenkę Utwór Krzysztofa Komedy i pisze się do niego tekst, tak. to pierwsza myśl, jaka się pojawia w głowie, no w żadnym wypadku, przecież ludzie tego będą słuchać, będą to oceniać, to jest komeda. Pewnych rzeczy się nie rusza nie w taki sposób. Eee, nie dopisuje nie się. Nie dopisuje się tak. Tak, ale rzeczywiście w alternatywie było y, albo śpiewać tę piosenkę z bardzo słabym tekstem, albo jej nie grać w ogóle, a ta melodia jest tak przepiękna, jest tak potwornie trudna, bo tamte rozwiązania harmoniczne nie są oczywiste. Ale to potwornie trudna mówisz z jakąś taką podobać co z Podoba no, no, no, no tak? No, no bo Szczerze było tak, że jak zaczęłam pracować z Tubistrio, to pierwsze próby były chyba najtrudniejszymi próbami w moim życiu. Mhm. Dlatego, że panowie mi bardzo zaufali. Jak tylko próbowałam coś przemycić, jakiś rodzaj piosenki aktorskiej, to oni się bardzo krzywili, więc ja wiedziałam, że dobra, to nie jest ta przestrzeń. Ja się tutaj tym nie uratuję. A, A trudno wyda. było ci wyjść z roli aktorki i przejść do roli wokalistki, artystki. Nie, bo ja mam wykształcenie muzyczne. Ja rzeczywiście wiele lat byłam i nadal jestem związana z piosenką aktorską. Natomiast to jest wtedy taki mini monodram, tak? A tutaj bardzo szybko się zorientowałam, że mamy do czynienia z zupełnie z inną formą i że tak, oczywiście ja to transponuję przez swoją wrażliwość, przez swoje umiejętności, ale trochę próbuję tego nie zepsuć. To znaczy w takim sensie, że ja służę tutaj czemuś innemu z tym, co ja wnoszę, ale czuję się bardziej jak jeden z instrumentów niż jak frontmenka, która musi coś zaprezentować, tak wiecie, od początku do końca sama, a z tyłu ma jakichś muzyków, którzy grają. My naprawdę razem jesteśmy wszyscy na tej scenie. Dobrze na Oliwiana Maszyna. Bardzo się staramy, żeby tak było. A czy współczesny świat docenia muzykę komedy? A wyobraź sobie, że tak. I to jest zupełnie dla nas niesamowite. Ten szmer, który nam towarzyszy prawie zawsze na tych koncertach, to jest komeda, bo ludzie mm. znają te piosenki, one są gdzieś w naszym krwioobiegu, ale nie wiemy, że one są, a też pokusiliśmy się o taki tytuł dla tego projektu Komeda Perspektywa Nowa, bo rzeczywiście rzucamy jakby nowe światło też muzyczne. No i co to dużo mówić, my się bardzo bawimy tam dobrze i dużo jest właśnie improwizacji i na przykład kołsanka rozmary powiedziałabym momentami wstrząsa. Zapada taka cisza, że y, czekamy, czy oni nie biją braw, bo im się nie podobało, czyli czy, zatkało, jeszcze, jak czyli zatkało, się czy jeszcze tego doświadczają, czy ostatnie dźwięki jeszcze do nich płyną. Także naprawdę jest to fajny projekt. Teraz y, materiał, z, czy ten program Komeda Perspektywa Nowa zaprezentujecie w domu rodzinnym Krzysztofa Komedy, czyli w, czy w mieście rodzinnym, czyli w Poznaniu. Też, też rzeczywiście gramy w Poznaniu, gramy w Krakowie, we Wrocławiu, we Wrocławiu w Łodzi, we Warszawie. W Sopocie? W Sopocie graliśmy, może jeszcze tam wrócimy, mm -hmm. who knows, natomiast rzeczywiście teraz w związku z tym, że powiedzieliście chwilę temu, że Polskie Radio obchodzi swoje setne urodziny, tak. a 95. obchodziłby komenda, gdyby żył. Także bardzo bliziutko, więc to jest genialny moment, żeby, żeby, żeby wrócić do tej muzyki. W Warszawie gramy dokładnie w dniu jego urodzin, czyli 27 Podejrzewam, okiennia. że jakby tak udać się do naszych piwnic i poszukać, przeszukać archiwa, to można by tam znaleźć trochę komedy. Myślę, myślę, że na pewno. O, Abym myślę, sporo. że tak. Ja natomiast pogrzebałam w archiwach o! i mam taką wersję pani Magdaleno Kochana tak? pioseneczki Nim wstanie dzień, mhm. ale nie z Maciej Tubistrio, nie, nie, nie. Z innym artystą, dobrze znanym naszym słuchaczom, bo jest to artysta odpowiedzialny m.in. za brzmienie oprawy muzycznej jedynki. To co, posłuchamy? No, oczywiście. Ze świata czterech stron z jarzębi nowych dróg Gdzie las spalony, wiatr zmęczony daje dziecko Przez łzy, znowu do tańca ktoś zagra nam. Może już. Chleby upieką się w piecach nam I spójrz tam, gdzie tylko był Kwiatem zabliźni się wojny znak Barwą ród. Dzieci urodzą się nowe nam I spójrz będą śmiać się, że my Znów wspominamy ten po Film Orchestra pod kierownictwem Luka, no i Magdalena Kumoryk w utworze Nim wstanie dzień. To nieco inna aranżacja <śmiech> od tej, którą będziemy słyszeć w programie Komeda Perspektywa Nowa, ale równie piękna. Tak yy, i fajnie, że ta piosenka jest nadal żywa, pomimo tego, że powstała wiele, wiele lat temu, i że można właśnie rzucić nową perspektywę i do tak z zmaczkiem i z Państwa zachęcamy. Magdalena, Tak, to może mów, mów, mów. Magdalena Kumorek z nami yy, w studiu. Ja się, ja się zastanawiam, jakby się komeda odnalazła w dzisiejszym świecie social mediów, algorytmów muzyki generowanej w taki inny sposób. on słabo, jego żona świetnie. <laughs> myślę, że jego żona byłaby, w związku z tym, że ona była długo jego menadżerką, to myślę, że ona by dokładnie z jej umiejętnością, z jej apetytem na życie, na zabawę, na takie wyczucie, co teraz jest na fali, myślę, że ona by go pięknie ciągnęła. On był mrukiem, on był introwertykiem, on miał nawet ksywę nie jak był w szkole, bo był takim po prostu człowiekiem, który jednak cenił sobie bardzo swoją przestrzeń, tak? Więc myślę, że tak jak patrzę na wielu artystów, których też znam, którzy są introwertykami, jak się ma dobrych ludzi wokół, którzy wiedzą jak to zrobić, to też można wypromować. To ja bym poszła zatem pytaniem dalej. Mm. Jak Magdalena Kumorek od, odnalazła się w rzeczywistości Instagrama, Facebooka i totalnej popularności? Bo myślę, że w takich kategoriach mm. możemy mówić o twoim byciu w biznesie albo w show biznesie po przepisie na życie. Minęło 15 lat, odkąd kręciliśmy na pierwszą część. E, pięć części w sumie było. Pięć części było w sumie. I rzeczywiście tamten moment realizacji i tego, jak ten e, serial był w, w, w telewizji, e, w tvn to była olbrzymia popularność. E, jestem szalenie wdzięczna. I za tamten czas i za, co to dużo mówić, śmietankę, którą spijam po dziś dzień, bo rola, którą grałam yy, i serial, w którym, w którym grałam, bardzo się widzą podobał, bardzo się widzą dobrze kojarzy To wy, roz, to wy rozpoczęliście całą yy, modę na gotowanie. Na, tak, o, tak, tak, tak. Nie tak, żadne tak. inne programy, tylko wy. Tak, to prawda. Yy, także ja się bardzo cieszę, że miałam przyjemność wziąć nim udział. Po dziś dzień, jak się dziś spotykam z aktorami, czy z yy, członkami ekipy, to mamy naprawdę taką organiczną przyjemność, że się widzimy. Dobry czas. Magdaleno, a czy twoje zdolności aktorskie tak. pomagają ci w coachingu? Okazuje się, że bardzo. Mm. E Przede wszystkim moja empatia. Ja mam, nie wiem, czy znacie coś takiego jak... Y Badanie mocnych stron, czyli popularnie mówiąc testy galupa. To jest bardzo ciekawe narzędzie, które, którego jestem certyfikowaną coachem, dlatego też o nim wspominam, ale ono weryfikuje to, jaki mamy naturalny sposób odczuwania, rozumienia i postrzegania świata. I te talenty są bardzo nieoczywiste, bo to nie jest talenty, to nie są talenty typu dobrze śpiewam, fajnie tańczę, mhm. tylko na przykład empatia jest twoim talentem. Jeżeli nie robiliście tego testu, bardzo, bardzo polecam. Zapraszam was. Ja wam, ja, wam, ja wam opowiem później jakie są wyniki. Empatia jest talentem. Empatia jest talentem. Oczywiście jak każdy talent. Czasami boli. Czasami boli. Więc, Przeszkadza czasami. Ja dlatego myślę o tych talentach w kategorii, wiecie, koni. Trochę tak, jakby każdy z nas miał stąd inne koni ale dopóki nie wiesz, że tą ostatninę masz, no to nie wiesz, że ją masz. Mm -hmm. A jak już tam zaglądasz to środko, no to naprawdę świadomie musisz zobaczyć, który z tych twoich talentów, czyli tych twoich koni, jest w ciąży, który okulał, który bez marchewki nie ruszy, a który kocha skakać. Więc musisz mu stworzyć rzeczywistość do tego, żeby on skakał. I ja mam tak z, z empatią, y, która przydaje mi się i w ramach pracy aktorskiej, bo ja bardzo szybko potrafię empatyzować z postacią, którą mam zagrać, ale też okazało się na tych studiach coachingowych, które kończyłam na Akademii Leona Kaźmińskiego, że szybciej niż moi z roku. ja po prostu jakby tak na poziomie komórkowym trochę wiedziałam, o czym my rozmawiamy, bo myśmy od razu weszli w praktykę i wystarczyło mi 4 pięć zdań, gdzie ja mówię aha, dobra, czy to jest taki i tak? I ludzie otwierali oczy, skąd ty to wiesz? Mówisz, nie wiem, ja to bardziej czuję niż wiem. Więc empatia bardzo mi się przydaje. Podjęłaś tę decyzję, żeby rozpocząć studia, żeby zająć się tym tematem, właściwie u szczytu sławy, nazwijmy to w ten sposób, choć oczywiście twoja droga artystyczna i zawodowa ciągle jest wie. w teatrze, ciągle jest I w serialu. Po prostu w pewnym momencie chyba nie musiałaś tego robić, miałaś swoją drogę, nie? No, no właśnie, ale to, to, to przyszło do mnie, wiecie? Uh -huh. To przyszło do mnie. To w ogóle ale ze strachu, że nagle nie będzie propozycji? Nie, nie, nie. Droga była w ogóle bardzo ciekawa. Ja się pięć lat temu przeprowadziłam z, z Wrocławia do Warszawy, uh -huh. powróciłam tutaj. I musiałam zmienić tak totalnie całe swoje życie i nie ukrywam, że bardzo się tego bałam, bo nie wiedziałam, jak to będzie. Yy, I moja przyjaciółka mówi, a, a wykup sobie taki proces coachingowy. Sprawdzisz, co jest tak naprawdę w twojej głowie, bo takim głównym hasłem coachingu jest uświadomić nieuświadomione. My bardzo często na jakimś poziomie werbalnym sobie coś nazywamy, ale tam jest wiele innych szufladek, które są nawet pozamykane, nawet nie wiem, że one tam są. I coaching pomaga rozpoznać przestrzeń, w jaką jesteśmy i to, gdzie chcemy iść i co nam ewentualnie stoi na przeszkodzie. A jaka jest różnica między coachem a psychoterapeutą? Taka, ta, że my się traumą jako coachowi nie zajmujemy yy, i pracujemy na zasobach. Czyli ja, gdyby szukać metafory, yy, to... Yy, Psycholog czy psychoterapeuta jest bardziej jak y, archeolog. Mm -hmm. Szuka w przeszłości. Szuka w przeszłości. A wy pracujecie z teraźniejszością. A ja buduję domy, a no, ja okay. buduję przestrzenie takie no. do przodu. nie I kończąc, ja poszłam na ten swój pięcio spotkaniowy coaching. Jak się później okazało, z jedną z moich wykładowczyń, nie wiedziałam tak wówczas, spektakularny to był dla mnie czas, bo ja sobie odpowiedziałam na bardzo wiele pytań. Odbyło się kilka metaforycznych w ogóle, nie metaforycznych, tylko metafizycznych zdarzeń, w tak w międzyczasie i jak ja zobaczyłam, jak on jest sprawczy, ten coaching, jak tak naprawdę jak jest takie ładne powiedzenie, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to na pewno tam nie dojdziesz. Więc coaching jest tego jakby rewersem. Budujesz sobie drogę do przodu, więc ja po prostu później krok po kroku tylko realizowałam to, gdzie chcę iść i jak. I postanowiłam, że skoro to jest takie super, to ja spróbuję się tego nauczyć, zaangażować całą siebie i służyć tym innym ludziom. To się nazywa rozwój, samorozwój. <głos> <głos> Za chwilę Zbigniew Wodecki z zespołem BIMAJ zaśpiewa piosenkę Smutek lubi mnie. Czy takie, czy takie podejście do smutku jest zasadne, ma sens? <głos> Pewnie dla każdego to, co lubi. Jeżeli dla kogoś smutek ma sens, dlaczego nie? <głos> Magdalena Kumorek była dziś razem z nami, a już teraz BIMAJ Zbigniew Wodecki Smutek lubi mnie. Pięknie dziękujemy. Ja również dziękuję. Dobrego dnia. C'était une nuit de laine, de fumée ou de Derrière le bar la pleine lune au comptoir un homme triste. Obrazek tak jak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 Kat Burns, Przed Momentem. No, lubię takie piosenki, które mają la la la w la, refrenie, la. bo wtedy no wydaje wiosne. mi się, że... Półgram z wokalistkami, jak tak, tak. razem z nimi. Na, na, tyle może, na tyle może sobie pozwolić, że on tak, ja nigdy nie, nie słyszałem, jak ty śpiewałaś. No może to i lepiej. Może to i lepiej. No dobrze, ale Dlatego słuchać... tego razem jeszcze pracujemy. Słuchać ja też nie umiem. Na szczęście słuchać lubimy państwo również i dzisiaj powiemy państwu o bardzo nietypowej playliście. Mają państwo taką playlistę do samochodu, nie wiem, może do lotu samolotem czasami może być taka playlista też. Są też playlisty play do, play do, do lotów tak. w kosmos, a właściwie do wybudzania po takim locie. I mają bogatą historię. Tak jest. Ta najnowsza Artemis II dedykowana jest właśnie misji z, i y, załodze, która poleciała na Księżyc. Pierwsza taka próba od 50 lat to była. No i jakby astronauci dostali specjalny pakiet utworów, które miały ich obudzić do życia. się budzić do życia. I to są utwory bardzo różne w tym roku. Playlisty, zwróciłem uwagę, nie są obszerne. One liczą 11 utworów. Roan między innymi Silo Green, Glass Animals, między innymi Grupa Live, to było grane ostatniego dnia misji Wybór Załogi czy Zach Brown Band i utwór Free, którego załoga słuchała Ostatniego Dnia. Była też piosenka, którą bardzo dobrze, prawdopodobnie Państwo znają wyjątkowego duetu. Duet Queen i David Bowie prosto z playlisty misji Artemis 2 w radiowej jedynce. Słucham tych pierwszych taktów, i ja od razu się czuję obudzona. Odlatujemy. Dum dum ba We're <laughs> So slashed and torn Za 13 minut będzie godzina 15. Jednym z patronów roku 2026 jest Józef Czapski, malarz, znawca sztuki, autor wspomnień starobielskich i na nieludzkiej ziemi, żołnierz armii Andersa, współpracownik Instytutu Literackiego i Paryskiej Kultury. To on na prośbę generała Andersa prowadził poszukiwania polskich oficerów swoich współwięźniów z obozu w Starobielsku. Przypomnijmy, że dziś 13 kwietnia w rocznicę odkrycia w 1943 roku ich grobów w Lesie Katyńskim obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Kordegardzie była Anna Stępniak, tam mogą Państwo oglądać wystawę prac Józefa Czapskiego. Anna rozmawiała z kuratorką tej wystawy Katarzyną Haber i ze Zbigniewem Kozeru. Południk XXI przechodzi przez plac teatralny, stąd ten pomysł, żeby połączyć dwóch tych artystów. Czapski tęsknił za Warszawą, dlatego że Warszawa była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 I Grzegorz mówi, ale wiesz, że ja stworzyłem jedną pracę, którą zatytułowałem Południk Czapski. Panie Grzegorzu, obok prac Józefa Czapskiego, to są rysunki, szkice, także kolorowe, są pana kolarze. Wkleja pan, tak można powiedzieć, wkleja pan postać Czapskiego, szkice Czapskiego i dopowiada pan je. Tak, zgadza się. Technika kolażu jest taką formą ekspresji, która umożliwia różne zabiegi, konfiguracje wokół autora, z autorem, wbrew autorowi, przeciwko autorowi. Korzystam z tych uprawnień, upamiętniam bohatera tego roku, patrona Józefa Czapskiego, ale też dopowiadam różne historie alternatywne, jak na przykład wizyta Józefa Czapskiego w majątku rodziny Gąbrowiczów we Wsoli. No, Oczekiwania... no właśnie, chodźmy, zobaczmy. Pan stworzył zabawny kolaż. Wyróżnia się co prawda żyrafa w tej kompozycji, górująca swoją objętością. Kto zna figurę Józefa Czapskiego, zgodzi się zapewne, że jest tu jakaś korespondencja, ponieważ Czapski miał prawie dwa metry wzrostu, więc i tak dominował nad środowiskiem swoich bliskich. Dlatego też ta żyrafa jest tutaj wklejona. Postać Czapskiego, jego autoportret przewija się często w pana kolażach. To powiedzmy, że on też robił coś na kształt kolażu, prawda? Zgadza się kto zna, kto miał przyjemność oglądać jego dzienniki, pamięta jaką formę montażową, kolażową mają, gdzie są reprodukcje, gdzie są wklejane elementy z różnych gazet, wypowiedzi, ale przede wszystkim słowo. Część z tych prac udało się Katarzynie Haber, kuratorce, pozyskać na tę wystawę. Tak, te prace są bardzo zróżnicowane. Też one powstawały w różnym czasie, dlatego że tu mamy pracę i z początku lat 50. i dochodzimy do początku lat dziewięćdziesiątych, czyli tego no do, do dosłownie ostatniego okresu można zobaczyć cały spektrum i stylistyczne, ale również bardzo różne motywy. Mamy pejzaże, mamy martwe natury, mamy portrety. Właściwie w większości to są portrety i scenki rodzajowe. Wystawa w Kordegardzie będzie czynna do 14 czerwca. A my zapraszamy już na drugą godzinę audycji Folderu Ulubione. Porozmawiamy o związkach literatury i mody. One są coraz silniejsze, coraz y, bardziej y, widoczne też w przestrzeni. I o czym jeszcze porozmawiamy? W którą stronę literatura z modą? Ksi książki inspirują się y, <śmiech> książki będą wybiegami mieć... czy wybiegi książkami? Książki będą mieć projektowane <śmiech> okładki <śmiech> przez znanych, po, y, z, znanych designerów, znanych projektantów mody. Okay. Każdy powód promowania czytelnictwa jest... Ale czekaj! Jest taka seria torebek, uh -huh. która wygląda jak okładki książek. I to jest bardzo znany projektant. Takie rzeczy się zdarzają, drogi panie? Widzisz? Stick Fight, Nectar Wood. Już teraz, za 9 minut, będzie godzina 15. So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 Zapraszamy. Jedynka to jest radio, autopromocja, reklama.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 Patryk Bedliński, zapraszam na drogowy raport. Na początek A4 i trasa od granicy Polski z Niemcami w kierunku Wrocławia. Problemy napotkamy w okolicach Legnicy między południowym a wschodnim węzłem. Na 91 kilometrze miało miejsce zdarzenie dwóch pojazdów osobowych. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale są drobne utrudnienia. Jeden pas zablokowany w kierunku Wrocławia. Trzeba też wyjątkowo uważać na podkarpackim odcinku A4, bo tam pojawiły się problemy między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. Na kilometrze 638 bus zderzył się z pojazdem osobowym. Poszkodowana jest jedna osoba. Kierowcy, którzy jadą na czwórkę między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl mają blokadę w kierunku Rzeszowa. Na S6 tymczasem problemy w okolicach Trójmiasta. Spowolnienie na trasie z Gdyni na południe. Zwolnimy koło węzła Gdańsk-Kowale. Wyraźnie spowolniony jest również ruch na 91 z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego. I sporo samochodów na trasie majora Sucharskiego w Gdańsku od Szerubki niemal do węzła z S7. Korek również na trasie numer 7 z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy przez Łomianki i na wysokości warszawskich Młocin. Korki mamy też na S8 na jezdni w kierunku Białego Stoku Ten zator zaczyna się przed Aleją Prymasa Tysiąclecia. Na S8 z Warszawy do Mszczonowa również trzeba zwolnić. To w okolicach Nadarzyna. No i pojawiły się problemy na trasie Zielona góra nowogród Bobrzański czyli na odcinku Drogi Krajowej 27. Na 52 km Niedaleko miejscowości Piaski. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Trasa nieprzejezdna, a te utrudnienia objedziemy lokalnymi i wojewódzkimi drogami, m.in. kierując się w okolice Radwanowa. Czekamy również na Państwa wieści z trasy 22 513 1111. 11.